Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie To ja Piotr, a to jest podcast realpolish.pl Słuchacie podcastu realpolish.pl Tu oczywiście uczymy się języka polskiego Poprzez słuchanie i czytanie Moim zdaniem to jedna z najfajniejszych metod nauki języków Właściwie to dla mnie najlepsza metoda Najprzyjemniejsza Bezstresowa, nie trzeba nic więcej robić Tylko zrelaksować się i słuchać Fajnie, prawda? Mam nadzieję, że Wam również podoba się ta metoda I z przyjemnością posłuchacie Mam nadzieję, ciekawego opowiadania Ciekawej historii Po polsku oczywiście Dziś to będzie historia zmyślona, czyli nieprawdziwa, no ale myślę, że ringpolis. to nic nie przeszkadza. Więcej informacji, zapraszam Polecam na wam słuchanie i czytanie. Sam w ten sposób też uczę się języków obcych. Może nie jest to bardzo szybka metoda, a może jest. To zależy jak długo, jak długo, ile słuchacie każdego dnia. Jeśli ktoś słucha po kilka godzin dziennie, to wystarczy jeden rok, a może dwa lata, żeby nauczyć się nowego języka. To zależy też od wielu różnych czynników, między innymi od tego, jakie języki już znamy. W każdym razie zależność jest prosta. Im więcej codziennie słuchamy, tym szybciej się uczymy. Ja wiem, że wy uczycie się bardzo szybko i wielu słuchaczy tego podcastu Mówi po polsku bardzo dobrze. To robi na mnie naprawdę duże wrażenie. Muszę wam przyznać, że to motywuje mnie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, chcę robić jeszcze lepsze podcasty dla was. A po drugie, sam chcę poprawiać znajomość języków. Skoro inni mogą, to ja również mogę. Wszyscy możemy. Wszyscy możemy Nauczyć się nowych języków To jest naprawdę wspaniałe Nauka języków jest naprawdę wspaniałą przygodą Kochani, dziś posłuchamy nagrania od Romana Który właściwie dopiero zaczął uczyć się języka polskiego Posłuchajcie co powiedział Cześć Piotr Witam również wszystkich słuchaczy dzisiejszego podcastu to jest moje pierwsze nagranie. Mam na imię Roman, mieszkam w małym miasteczku Aleksandria, które znajduje się w centralnej Ukrainie. Mam 24 lata, ukończyłem studia wyjścia na kierunku historii oraz prawa. Obiecznie uciąć się języka polskiego i angielskiego, żeby mieć studia wyższa na Uniwersytecie Marie Curie w Lublinie. Myślę, że kultura polska jest wspaniała. Piotr, bardzo chciałbym odwiedzać Twój piękny kraj, żeby zobaczyć zabudki architektury spacerować po plażu morza bałtyckiego, spróbować potraw narodowych i zobaczyć jak płynie wielka rzeka Wisła. Usił się języka polskiego tylko od dwóch miesięcy. Bardzo Cieszę się, że już mogę e, czytać e, książki po polsku i wszystko rozumieć. E, teraz e, czytałem książkę e, Janusza Korciaka, Król Maciusz I. Bardzo lubię Ciebie słuchać, Twoi podcasty są ciekawi i przekładni. Robi tak dalej. I w koń na końcu chciałbym zapytać, czy e, dobrze mówię po polsku, czy wielu e, czy wielu mam błędów i e, co mogę zrobić, żeby mówić po polsku lepiej. Na temu wszystko. Życzę Ciebie wszystkiego najlepszego. Papa. Pa. Pozdrawiam Cię, Roman, i dziękuję bardzo za nagranie. Dwa miesiące to naprawdę niewiele czasu. Roman jest z Ukrainy. Mówi po ukraińsku, po rosyjsku, więc nauka polskiego idzie dosyć szybko, jeśli uczycie się dłużej niż Roman. A mówicie trochę gorzej Jest wam trochę trudniej mówić To nie martwcie się Każdy uczy się w swoim tempie I wszystko zależy nie tylko od tego Jak długo codziennie czytamy i słuchamy Ale również od tego Jak bardzo nasz język ojczysty różni się Od języka, którego się uczymy To jest oczywiste, prawda? Myślę, że się ze mną zgadzacie Roman, pytasz, jakie błędy zrobiłeś? Nie będę teraz wskazywał konkretnych błędów, bo to nie miałoby wielkiego sensu. Powiem bardziej ogólnie. Jeśli chodzi o wymowę, to na pewno słychać, że jesteś z Ukrainy, to jest normalne. Jestem pewny, że w miarę upływu czasu wraz z ilością wysłuchanych przez Ciebie podcastów, obejrzanych filmów, Twój akcent będzie się poprawiał. Oczywiście nie musisz się tym martwić, bo wszystko to, co mówisz, jest absolutnie zrozumiałe. Nie ma żadnego problemu ze zrozumieniem. Jeśli chodzi o błędy gramatyczne, to również one występują, również są. To wynika z tego, że nasze języki są bardzo do siebie podobne, ale jednak są różne. Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie i inni Słowianie często stosują końcówki czasowników albo konstrukcje gramatyczne pochodzące ze swoich języków. Czasami to pasuje do języka polskiego, ale oczywiście czasami nie. Oczywiście czasami, oczywiście odwrotnie też tak się dzieje Polacy uczący się na przykład rosyjskiego. Często mówią po rosyjsku z polskimi końcówkami. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie ma większego znaczenia, ponieważ wszystko to, co powiedziałeś jest całkowicie zrozumiałe. Teraz to tylko kwestia czasu. Ilości przeczytanych książek, wysłuchanych podcastów, obejrzanych filmów Każdego dnia mały krok do przodu Dzięki za nagranie, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Zachęcam, jeśli ktoś chce przysłać swoje nagranie To czekam na nie z otwartymi ramionami Jak to czasami mówimy Znacie to powiedzenie? Czekać na coś albo na kogoś z otwartymi ramionami to znaczy czekać z radością czekać z przyjemnością kiedy na przykład dziecko zobaczy swoją mamusię to biegnie do niej właśnie z otwartymi ramionami prawda no i właśnie stąd pochodzi to powiedzenie czekać na kogoś z otwartymi ramionami Zatem czekam z otwartymi Ramionami na nagrania Od was, pochwalcie się Jak dobrze mówicie po polsku Moi drodzy O czym to ja miałem dzisiaj Opowiedzieć, o tym jak Odzyskaliśmy niepodległość Właśnie mija 100 lat Od czasu, gdy Polska odzyskała niepodległość Przez 123 lata Nie było Polski na mapie Historia Polski Szczególnie ta ostatnia, bo 100 lat przecież to przecież nie jest aż tak dawno. Ta historia jest dosyć smutna. Tu w Polsce dużo się o tym mówi. Dla mnie to nawet już jest, przyznam się, trochę zbyt dużo. Już mam przesyt. Nie chcę już słuchać o martyrologii, o tym jak Polacy cierpią. Niby rocznica jest wesoła, radosna, bo w końcu odzyskaliśmy niepodległość. Ale przy okazji przypomina się 123 lata zaborów, cierpienie w tym okresie, przegrane powstania, potem wojna, dalej komunizm. I tak w koło, i tak w koło przez cały rok. Ta rocznica jest raz na 100 lat. Więc naprawdę się dużo o tym mówi Ja to rozumiem, ale czasami człowiek może być zmęczony Tydzień temu nastąpiła kulminacja bo dokładnie 11 listopada Świętowaliśmy po raz setny odzyskanie niepodległości przez Polskę Oczywiście to było niezmiernie ważne wydarzenie Samo odzyskanie niepodległości było możliwe Dzięki zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku I pomyślałem sobie A gdyby ta wojna nie wybuchła Czy teraz mieszkałbym w Polsce? Dziś chcę... Zabawić się z wami w takie przewidywania, rozmyślania Co by było, gdyby Czasami pytamy się dzieci Co by było, gdyby babcia miała wąsy I dzieci odpowiadają Byłaby dziadkiem Taka, Taka mała zabawa Myślę, że nic się nie stanie złego Jeśli dziś również się zabawimy I pomyślimy, co by było Gdyby pierwsza wojna nie wybuchła Jak wyglądałby świat? Czy Polska byłaby niepodległa? Czasami taką zabawę nazywa się fikcją historyczną To bardzo ciekawe, bo fikcja to coś zmyślonego A historia to coś prawdziwego, prawdziwe wydarzenia Fikcja historyczna, czyli połączenie fantazji z prawdą Dziś taką zabawę Wam proponuję. Pomyślmy, jak mógłby wyglądać świat, gdyby nie wybuchła pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna nie rozpoczęła się inwazją jednego kraju na drugi, tak jak to miejsce miało we wrześniu 1939 roku, gdy Niemcy napadły na Polskę. I w tym dniu rozpoczęła się druga wojna światowa Wtedy było zupełnie inaczej To można by było powiedzieć Był efekt domina Oczywiście w szkole uczą nas, że przyczyną wybuchu wojny było morderstwo w 1914 roku w Sarajewie, które było w granicach Austro-Węgier, Imperium Austro-Węgierskiego, serb serbski nacjonalista zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Oczywiście to była kropla, która przepełniła czarę. To był początek całego szeregu wydarzeń, które spowodowały, że kolejne państwa dołączały do konfliktu. Myślę, że nie ma sensu, żebym opowiadał o wszystkich szczegółach, których na pewno nie znam. Musiałbym dużo czytać na ten temat, szukać i pewnie gdybym to wszystko zaczął opowiadać, to nasz podcast zrobiłby się trochę nudny. Zatem po prostu pomyślmy, że arcyksiąże Franciszek Ferdynand nie wyjechał na ulicę swoim pięknym samochodem i Gavrilo Princip go nie zastrzelił. Książę zmienił plany albo zamach się nie udał. W każdym razie, w naszej fikcyjnej historii Franciszek Ferdynand żyje. Jak? takim scenariuszu mogły potoczyć się losy Europy. Jasne jest, że niektóre zmiany, jakie zaszły naprawdę, tym razem nie miałyby miejsca. Oczywiście nie byłoby traktatu wersalskiego podpisanego na zakończenie pierwszej wojny światowej. Ten traktat Mówił między innymi o ogromnych odszkodowaniach, jakie musiały zapłacić Niemcy oraz o demilitaryzacji armii niemieckiej. W naszym scenariuszu nic takiego nie miałoby miejsca. Niemcy nadal byłyby wielką potęgą gospodarczą i militarną. Wszystkie pieniądze, które Niemcy wydały na wojnę, a potem na odszkodowania, Wszystkie te pieniądze są wciąż w kasie. Niemcy nadal byłyby monarchią, nigdy nie byłoby Republiki Weimarskiej, nie doszłoby do jednego z największych kryzysów finansowych w historii, bo Niemcy nie płaciłyby odszkodowań. Nie byłoby więc kogo obarczać za złą sytuację gospodarczą w kraju. Obiecywać, że Niemcy znowu będą wielkie i silne A zatem Jest bardzo mało prawdopodobne Że Adolf Hitler Albo ktoś jemu podobny Zdobyłby władzę w Niemczech Zgadzacie się ze mną? Jeśli nie trzeba nikomu płacić I nadal Niemcy są silne nie widzę powodu, nie ma żadnego powodu, żeby ktoś taki jak Hitler doszedł do władzy. Niemcy prawdopodobnie nadal byłyby monarchią. Zobaczmy co mogłoby się stać z kolejnym polskim zaborcą. Rosja. Rosja bardzo zmieniła się jeszcze przed pierwszą wojną światową. Imperium Rosyjskie już przed wojną było w słabej kondycji. Mała Japonia pokonała wielką Rosję na krótko przed wybuchem wojny w Europie. Zgadza się, car Rosji był młody i popełniał wiele błędów. Ale wciąż Rosja miała wystarczająco dużo środków ekonomicznych i militarnych, żeby utrzymać swoją ważną pozycję w Europie. Jednak Niemcy wypowiadają wojnę Rosji A taka wojna, wojna z Niemcami Była przyczyną końca monarchii w Rosji Rosja traci swoje ziemie Rosja wycofuje się z Polski i Litwy Car traci ogrom żołnierzy Ludzie głodują Zaciągnięto ogromne pożyczki Żeby móc kontynuować walkę To wszystko powoduje nie tylko abdykację cara Mikołaja ale również rewolucję komunistyczną a potem dyktaturę komunistów jednak w naszej fikcyjnej historii to wszystko nie ma miejsca oczywiście Rosja ma swoje problemy ale bez wojny z Niemcami upadek monarchii nie byłby aż tak szybki w naszym scenariuszu monarchia Powoli traci swoje wpływy, ludzie chcą zmian I zmiany następują Prawdopodobnie tak się dzieje Podobnie jak w Wielkiej Brytanii Której Rosja jest wielkim przyjacielem Komunizm nie był przecież tym Czego ludzie w Rosji naprawdę szukali Monarchia absolutna przekształca się powoli w monarchię parlamentarną, podobnie jak w Wielkiej Brytanii. I ludzie nie są już, ta, już tak bardzo zdeterminowani, nie są już w tak bardzo złej sytuacji, żeby szukać ratunku w komunizmie. Rosja staje się powoli monarchią parlamentarną. A co z trzecim zaborcą? Co z Austro-Węgrami? Jaki scenariusz Przygotujemy w tym wypadku? Monarchia Austro-Węgierska Była wielkim, wielonarodowym Państwem, jednym z największych Mocarstw w tym czasie Mieszkali tu Niemcy, Węgrzy Czesi, Polacy, Ukraińcy Rumuni, Chorwaci, Słowacy Serbowie, Słoweńcy, Włosi Austro-Węgry Powstały około 50 lat przed wybuchem I wojny i rządziła tam dynastia Habsburgów. Działały dwa parlamenty, austriacki i węgierski. Gospodarska, gospodarka austro-węgierska była dużo słabsza niż niemiecka. Nie było dużo przemysłu, ale to się zmieniało. Mieszkańcy Austro-Węgier mieli dość dużo swobody pod warunkiem, że będą lojalni Dynastii Habsburgów Na przykład w Krakowie Mieście zamieszkanym przez Polaków Władze pozwoliły na używanie języka polskiego Na Uniwersytecie Jagiellońskim Inni nasi zaborcy Czyli Rosja i Niemcy Nie byli tak dobrzy dla Polaków W tamtych zaborach nie można było uczyć się po polsku być może dzięki Austro-Węgrom Dziś jednym z najpopularniejszych dań w Polsce Jest kotlet schabowy <śmiech> Czyli tańsza wersja winersznycel. Oryginalny winersznycel Był robiony z wołowiny Ale ta tańsza wersja jest robiona z, z wieprzowiny Czyli ze świni Na pewno wiecie, że kotlet schabowy Ziemniaki i surówka to jest bardzo popularne danie w Polsce. Ale wracajmy do naszego scenariusza. Gdyby nie wybuchła I wojna światowa, z pewnością monarchia konstytucyjna Habsburgów nadal byłaby w posiadaniu Austro-Węgier. Austro-Węgry miały oczywiście problemy wewnętrzne z narodami, które... Szukały oczywiście swojej niepodległości Ciągle wybuchały jakieś powstania Ale gdyby nie wojna To upadek tej monarchii Na pewno nie byłby aż tak szybki Wydaje się, że gdyby nie pierwsza wojna światowa Polska nadal byłaby pod zaborami Rosji, Niemiec i Austro-Węgier Ale czy na pewno? Zaraz o tym opowiem, za moment bo coś mi przychodzi jeszcze innego do głowy Ale jeszcze wcześniej pomówmy o Francji, Wielkiej Brytanii i o Stanach Zjednoczonych Zacznijmy od Wielkiej Brytanii Brytyjczycy od stuleci czują się wielką siłą na skalę światową I wojna była dla nich kubłem zimnej wody na głowę Naprawdę, to było ocucenie Kubeł zimnej wody na głowę To jest takie fajne wyrażenie Którego używamy Gdy chcemy powiedzieć, że ktoś się musiał ocknąć Został zmuszony do zmiany myślenia Został zmuszony do realnego spojrzenia Bo wcześniej żył jakby we śnie Brytyjczycy żyli jakby we śnie Brytyjczycy mieli wielką armię Największą flotę Najwięcej statków Mieli ogromne kolonie na różnych kontynentach Wszędzie prowadzili interesy Brytyjczycy, można powiedzieć, prawie zarządzali światem Pożyczali pieniądze innym państwom Za co oczywiście dostawali zapłatę Byli coraz bogaci Jednak po wojnie wszystko się radykalnie zmieniło Tym razem to Brytyjczycy Musieli prosić o pożyczki Oni musieli prosić o pieniądze A co najgorsze Wielka duma narodowa Brytyjczyków Upadła bardzo nisko Brytyjczycy wcześniej czuli się odpowiedzialni za losy świata Teraz ich duma narodowa Naprawdę upadła bardzo nisko Wielka Brytania jest zadłużona, nie mogą obronić się samodzielnie, muszą prosić o wsparcie wojska z Indii, Kanady, Australii, a nawet Irlandczyków, którym obiecali większą autonomię. Powiedzmy więcej, dzięki I wojnie światowej Irlandczycy odzyskują niepodległość, chociaż Wielka Brytania w efekcie jest po zwycięskiej stronie konfliktu To nie jest już tak silna jak przed wojną Ale w naszym scenariuszu to wszystko się nie wydarza Brytyjczycy wciąż są tak samo silni jak wcześniej Nie ma co więcej mówić No a Francuzi z Francuzami jest podobnie jak z Brytyjczykami Z tym wyjątkiem, że Francuzi mieli dużo większe straty ludzkie i ekonomiczne. Francuzi walczyli dzielnie z Niemcami, ale wszystko działo się na ich ziemiach. Przez to Francuzi stracili mnóstwo cywilów i żołnierzy. Myślę, że to był początek, można powiedzieć, nienawiści Francuzów do Niemców. I jeden z powodów, dlaczego traktat wersalski był aż tak drastyczny dla Niemców. Jednak gdyby nie było wojny, wtedy Francja wciąż byłaby jeszcze jednym silnym państwem w Europie. I na koniec pomówmy jeszcze o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone doskonale wykorzystały swoją szansę. Już przed wojną było to silne i bardzo Ważne państwo jednak dzięki pożyczkom pieniężnym, sprzedaży uzbrojenia i przy braku konieczności walki na własnym terenie, Stany Zjednoczone znacznie poprawiły swoje położenie polityczne na świecie. Stany Zjednoczone brały udział w wojnie tylko przez jeden rok. Amerykanie zawarli nowe układy, nowe sojusze polityczne... Wykorzystali nowe rynki gospodarcze, które powstały po wojnie Stany Zjednoczone brały udział w finansowaniu odbudowy zniszczonej Europy Oczywiście w przypadku, gdy wojny nie ma, to wszystko nie ma miejsca Stany Zjednoczone wciąż, wciąż są silnym państwem, ale tylko w swoim regionie Boom ekonomiczny i zmiany polityczne, wpływ USA na politykę światową nie byłby możliwy, gdyby nie pierwsza wojna światowa. Pomyślmy jeszcze o innych sprawach. Po pierwszej wojnie powstało wiele instytucji politycznych, które w innym przypadku prawdopodobnie nigdy by się nie pojawiły. Na przykład powstała Liga Narodów, Organizacja, która miała utrzymać pokój na świecie. Później powstaje ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zostaje podpisane tajne porozumienie między rządami Francji i Wielkiej Brytanii, które dzieli Bliski Wschód na dwie strefy wpływów. To jest bardzo ważne. Ale w naszym scenariuszu oczywiście Imperium Osmańskie nie upada, i to porozumienie, nazywane Sykes-Picot, nie jest możliwe. Pierwsza wojna światowa miała też wielki wpływ na prawa kobiet. Wcześniej kobiety nie miały zbyt dużo praw, jednak gdy mężczyźni byli zajęci walką, byli na froncie, walczyli. To właśnie kobiety musiały wykonywać ich pracę. Gdyby nie było wojny, rola kobiet byłaby, powiedzmy, bardziej odnosząca się do prac domowych. W Chinach prawdopodobnie nie powstałaby partia komunistyczna, dla której wzorem był leninizm i marksizm. Być może nie byłoby epidemii grypy Hiszpanki, która zabiła... Yy, o wiele więcej ludzi niż same działania wojenne Bez ruchów ludności Pamiętacie, że wojska amerykańskie zawiozły wirusa ze sobą na kontynent amerykański Bez tego wszystkiego, bez przesuwania się ludzi, przemieszczania się ludzi Prawdopodobnie ten wirus nie mógłby zaatakować tak wielkiej liczby ludzi tak, tak to wygląda, tak wygląda nasz scenariusz Ale wiecie co, tak naprawdę? Tak naprawdę to myślę, że ta wojna była nieunikniona Jeśli nie wybuchłaby w 1914 roku To prawdopodobnie później tak A wszystko przez nacjonalizm to właśnie nacjonalizm jest najczęstszym powodem wojen w historii świata Myślę, że w tym przypadku byłoby podobnie Przez ostatnie 100 lat, czyli od XIX do początków XX wieku Świat zmienił się bardzo radykalnie Wybuchła rewolucja przemysłowa Która zmieniła formę produkcji, i formę pracy Sposób pracy Coraz więcej ludzi zamieszkiwało w miastach i pracowało w fabrykach od rana do nocy. Powstały nowe technologie, które zmieniały świat. Nowe źródła energii, samochody, samoloty. Wszystko się zmieniało, oprócz jednej rzeczy. Polityka wciąż była prowadzona tak jak dawniej. Wielcy władcy wciąż chcą więcej władzy i pieniędzy A wszystko to kosztem zwykłych ludzi Król, cesarz, car, arcyksiąże Każdy z nich nie liczył się ze zwykłymi ludźmi To zwykli ludzie zapłacili za wojnę Nie cesarz, nie car, nie król Zwykli ludzie Weźmy na przykład takiego przywódcę Niemiec, cesarza Wilhelma II. On nie zginął w czasie walk. Po wojnie abdykował i wyjechał do Holandii, gdzie żył w luksusach przez kolejne lata, aż do swojej naturalnej śmierci. Dzięki wojnie wzbogacili się właściciele firm produkujących uzbrojenie. A kto stracił domy? Kto stracił bliskich? Zwykli ludzie I to jest prawdziwy koszt wojny Każde z imperiów A raczej każdy z władców imperiów Czuje się większy, ważniejszy, mocniejszy od innych Habsburgowie w Austro-Węgrach uważają Serbów za śmieci a przy okazji podobnie Romanowowie uważają o Polakach Dlatego jeden z Serbów zabija arcyksięcia Car uważa, że jest najsilniejszy w Europie Pobili go co prawda Japończycy, ale to nic nie zmienia w jego głowie Postanawia wesprzeć słabych Serbów swoją wielką armią Cesarz niemiecki Wilhelm II chce powiększać swoją rzeszę Chce wykorzystać nowe technologie, nowe strategie Myślę, że trochę zazdrości Anglikom i ich kolonii Niemcy muszą się rozwijać, myśli Wilhelm Musimy pokazać, co jesteśmy warci I atakuje Rosję Wydaje się, że Anglia i Francja są daleko Daleko od tego konfliktu ale czują się odpowiedzialni za losy Europy, więc dołączają do konfliktu. Są przecież wielkimi narodami z koloniami na całym świecie, więc nie mogą patrzeć bezczynnie. Nie są przygotowani na wojnę. Prawdę mówiąc, nie mają nawet wielkiego interesu, by poświęcać miliony ludzi. Jednak rządzącym to nie przeszkadza. Wysyłają ludzi na wojnę. Kiedy rząd poświęca swój naród, żeby pokazać innym, że są lepsi od reszty, że są silniejsi, że są sprytniejsi, wtedy wszystko staje na głowie, wszystko staje się szaleństwem. Tak jak to było w tej wojnie. Ta wojna nie wybuchła dla nowych zasobów, nie był to nawet konflikt ideologiczny Ta wojna wybuchła ze względów nacjonalistycznych Narody walczyły ze sobą, żeby pokazać, kto jest lepszy W rezultacie wszyscy przegrali No może prawie wszyscy Dzięki temu konfliktowi my Polacy odzyskaliśmy swój kraj Zresztą nie tylko my Powstaje Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Czechosłowacja Jugosławia, dzięki tej wojnie Stany Zjednoczone, wyrastają na wielką potęgę światową. Myślę, że gdyby wtedy, w 1914, nie wybuchła wojna, my Polacy, niestety nie bylibyśmy w stanie odzyskać niepodległości samodzielnie. Podejmowaliśmy już kilka prób, robiliśmy powstania, ale... To na niewiele się zdało. Jednak gdyby ta wojna nie wybuchła w 1914 roku, to prawdopodobnie wybuchłby inny konflikt w Europie, właśnie ze względu na silny nacjonalizm. Być może początek wojny byłby inny, ale rezultat byłby podobny które z wielkich mocarstw przegrałoby wojnę. Wygrani wykorzystaliby sposobność do zemsty, nałożono by wielkie represje na przegranego, a to doprowadziłoby do faszyzmu. Resztę już znamy z historii. Tak, to było tylko gdybanie to było tylko myślenie, co by było gdyby Wracajmy jednak do rzeczywistości A rzeczywistość jest taka, że powoli zbliżamy się do końca podcastu Zapraszam was do przesyłania nagrań Bo wydaje mi się, że kolejka jest już niedługa Był czas, że słuchaliśmy po dwa nagrania w każdej audycji Bo miałem naprawdę dużo nagrań od was mm. I nie chciałem, żebyście długo czekali na swoje nagrania ale teraz widzę, że kończą się nagrania od Was Zatem zachęcam do przysyłania Przysyłajcie nagrania do mnie Przez e-mail Jeśli chcecie pochwalić się swoim językiem polskim Ja wiem, że to wymaga odwagi To nie jest łatwe Zabiera też trochę czasu Tym bardziej jestem bardzo wdzięczny Że robicie nagrania Jednocześnie Myślę, że jest to fajne ćwiczenie. Pokonujemy pewną barierę, barierę strachu, dyskomfortu i to bardzo procentuje później. Do, dodatkowo jest to jakby kapsuła czasu. Za rok możecie wrócić do tego nagrania, posłuchać go jeszcze raz, żeby zobaczyć jak zmienił się Wasz, wasz akcent, wymowa, płynność mówienia. To bardzo fajna sprawa, fajna motywacja. Zachęcam Was do tego. Zachęcam Was również do korzystania z mojej strony, czyli ze strony realpolish.pl. Tam znajdziecie kursy premium dla początkujących i dla średnio zaawansowanych oraz klub VIP, który również polecam średnio zaawansowanym. Wchodźcie na stronę, czytajcie i szukajcie materiałów odpowiednich do Waszego poziomu. A jeśli macie jakieś wątpliwości, to pytajcie, piszcie do mnie Ja chętnie odpowiem na wasze pytania Kochani, to wszystko na dziś Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie Dziękuję Romanowi za nagranie Jesteście naprawdę wspaniali Oczywiście bez was To wszystko nie miałoby sensu Ten podcast jest dla was I tylko dzięki wam Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za dziś i oczywiście zapraszam następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa. To był podcast Realpolish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.